Nie, ale chłopak. Nie, ale to alkohol! Ha? Największa trudność. Będzie na. biba ja będę nowo wklał. Albo biba, nie będę w ogóle spał. Tak biba, FLB kraki V tak, dokładnie grydał. Będzie Biba, Ja będę non-stop albo biba. Nie będę w ogóle spał, tak biba. FRP, kraki V. Biba, tak dokładnie grydał. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam, jaką mega Bibę ma. Nigdy sam, wiesz co dwa, albo dwa gramy po tej samej stronie. W moim gronie, ostra mordownia, ale to nie koniec. Jutro będę kaca miał, ale zero zwał Mów mi fał, ja będę chlał, ile będę chciał Ja będę używał, za dwóch A jak minie ci kolejka, to fucha po fuchu Mój ruch, a mój brzuch Nie wytrzyma tylu puch No to już, mi się gota I jesteś w tu kręci się biba Przepełniona śmiecha, nasz parka się śmieje Kiedy warka się leje, spełniłem swe nadzieję Bo się ostro leje, będzie biba Ej Wojta, coś ci tak zadumał? Eee. Biba, ja będę non stop chlał Albo Biba, nie będę w ogóle spał Tak Biba, FFP, kraki i V Biba, ta dokładnie, wynał Będzie Biba, ja będę non stop chlał Albo Biba Nie tylko nie damy spać z sąsiednim budynką Nie masz każdy chuj ze skarbą, koń budka Wódka z ogórkiem, z rynką. Nie tylko wiesz, że będę wdychał powietrze FLB na bibę, ma składniki lepsze Dzień z tym nad nami, dym między palcami na imprezie Ile w lecie pies kim? Sprawca. Jest browar i joint, jak tinki pong, tak Tu nie każdy kontaktuje, człowiek nie kontakt Jest muza na uszach i hula i dusza Laskę w jedną browar, drugą rękę i rusza argo, argo, argo, argo, argo, argo. To biba, tak dokładnie, genał Będzie Biba, ja będę non-stop chlał Albo Biba, nie będę w ogóle spał Tak Biba, FLP, Krak i Bo to Biba, tak dokładnie, genau. Z kowcami na imprezie pije piwa Ile jest za każdym razem W szampańskiej atmosferze polej partnerze Ja dziś bawię się tu roku pełne baletów, energii Życiowej werwy, DJ zapuszcza klasyki bez przerwy Ey Filip, no to Weź następną kolejkę Co mam przynieść? Daję ci wolną rękę Kolejną butelkę? Na masa schłodzone Niezła ta laseczka co ma włosy rozpuszczone, no i luz Trzymam klimat jak termość ciepło Miejsce w którym jestem, to na pewno nie piekło. Nic nie uciekło, już świta się rozdać Wychodzę, żegnając każdą znajomą postać Na raz tak taksa do domu zawiedzie Trzeba to powtórzyć na następnej i będzie hey, biba, ja będę non stop chlał Albo biba, nie będę w ogóle spał Biba ta dokładnie grał Będzie Biba Ja będę non stop chlał Albo Biba Nie będę w ogóle spał Tak Biba Tak Biba Tak Biba Biba Tak Biba Ej, co jest chłopaki? Nie wziął, posłuchaj, z Jeden z Yo! Dobry, wieczór Starszy aspirant Tomasz Samusionek Otrzymaliśmy wezwanie o zakłócanie ciszy nocnej Anna jaka ma? E, Panie władze, proszę sobie w tej żartować my, no. Pan jest podpływem albo no, jest właścicielem mieszkania. Ja, ja, jestem. Poproszę o dokumenty. Trzymaj no, brachu, pan Kłóczewski, tak? Aha, ja. No to nic, to my poprosimy pana na komendę. So, proszę pana, kurwa. proszę się uspokoić. Panie, no, nie. Nie, weźmy tu nie w no, I tu, no, ja z panem nie będę dyskutował Spierdalaj facet, co no, ty kurwa, my tu bibę, mamy facet, to, weź wypierdalaj ja ten, mi tą kurwa. Ty weź, podpasz o mi na szafy Widzi o mi ty kurde. W śmieci, kurde. Słaby jest? Wciąż jest biba. Ja będę non-stop Nie będę w ogóle spał, tak biba. FLP, kraki V, biba. Ja dokładnie wydał będzie biba. Ja będę non-stop Albo Biba, nie będę w ogóle spał Tak Biba, FMP Krak i V Biba, ta dokładnie, genau Biba!